Przeznaczenie do rozdział piąty. LAMENT. Czy znasz to uczucie? Czy kiedykolwiek widziałeś śmierć? Czy masz pojęcie, jak bardzo to boli? Ja nie tylko widziałam śmierć setek, to ja odebrałem wszystkim życie. Dzieci, kobiety, starcy. Przebiłam serca, rozcinałam tętnice. Obmywałam się we krwi. I właśnie ta cała krew doprowadza mnie teraz do szaleństwa. Moje łzy... Mój smutek i rozpacz. Wszystkie uczucia skraplają się i upadają na ziemię. Małe, czerwone kropelki. Codziennie błagam o wolność. Z każdą minutą próbuję się wydostać. Krzyczę. Płaczę. Uderzam pięściami o te ściany bezskutecznie. Wy ludzie czasem myślicie sobie, jak wspaniale by było żyć wiecznie. Możecie o tym dniami i nocami. Chcecie być tymi, którzy byli, są i będą. I ja kiedyś, dawno temu... Chciałam żyć wiecznie. Cieszę się każdym dniem, każdą chwilą. Zawsze. Moje życie nie zostało spełnione. To ja sama zgotowałam sobie ten los. Oddałam moje ciało, poświęciłam swoją ludzkość. Wyzbyłam się swego człowieczeństwa. Bóg. Ta istota musi mieć naprawdę ogromne poczucie humoru. Musisz wiedzieć, ty, który wysłuchujesz mój lament, musisz wiedzieć, że żadna magia, żaden czar nie może powstać bez wiary. To właśnie wiara daje nam tą zadziwiającą siłę. Nie jest ważne, czy chcemy czynić dobro czy zło. Nie jest ważne, czy żyjemy za dnia, czy w nocy. Jeśli tylko uwierzysz, wszystko jest możliwe, jeśli tylko czegoś zapragniesz. Możesz sobie myśleć, że Bóg jest naprawdę potężny. To prawda, ale i zarazem potworne kłamstwo. Przez te wszystkie lata, patrząc na wszystkie istnienia zrozumiałam. Zrozumiałam, czego Bóg się boi. Tak, tak, naprawdę. Ta niemożliwie silna istota boi się jednej rzeczy – zapomnienia. Zastanawiasz się pewnie, kim jestem. Wy… nie… my, ludzie, mamy nieuzasadnione obawy